Klasyk i nowość, hity hit i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, strażnie i znajdziesz w na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 11 sierpnia 2018 roku. Słuchacie właśnie 198. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami nie do końca poczytarni Rafał Bedwul-Droński. Dzień Oraz, ja, Trzymał 13 Dwóch gości z Izolatki. Spotykamy się dzisiaj, by opowiedzieć Wam o filmie, który miał premierę na festiwalu w Berlinie w tym roku, w lutym 2018. I jest e, też w momencie, gdyby to nagrywamy, wyświetlany na Transatlantyku Atlantyku w Łodzi w ramach sekcji Kino nocą Klaustrofobia, a mowa o niepoczytalnej, czy też w oryginale, tak Ansej, a nie insane, to nie jest błąd, to nie jest, to nie jest, to nie jest za film odpowiada Steven Soderberg. On jest reżyserem, no kojarzycie się, Może nie będę Trudno nie kojarzyć. To, co jest ciekawe, to to, że Soderberg powiedział jakoś po side effects, po tym filmie, który w Polsce miał tytuł Panaceum, mm -hmm. że on zrywa skinę, że coś tam dla telewizji jeszcze będzie tworzył, mm -hmm. ale że żadnego filmu nie nakręci. Side effects to ten film z Ronimarą, więc no, pewnie też kojarzycie. Mm -hmm. Na no tu się okazuje, że jednak się zdecydował, do tego też znowu właśnie szpital psychiatryczny, tak ktoś, kto jest nie do końca własnej woli, tam, no, ciekawe, że w końcu do tego doszło, że jednak do tego doszło. Ze już odpowiadają zaś Jonathan Bernstein, Sumie, nie wiem, czy to jest nazwisko z niemieckiego czy nie, chyba nie, pewnie Bergstein. On w sumie raczej kręcił komedię, co mnie trochę zdziwiło, jak doczytałem. On odpowiada za, nie wiem, chociażby film Nasza nie jest agentem z Jefficzanem i jakieś tam inne komedyjki, czy jakiś tam romans, Lindsay, Roman z i Lohan. I współpracował z Jamesem, Greerem. Oni często w kooperacji scenariusze pisali do tych filmów, więc Teraz nagle się przerzucili na zupełnie inne klimaty, no ale w sumie wyszło im to nie najgorzej. Film opowiada o młodej kobiecie, która po wizycie u psychoterapeuty podpisuje jakieś dokumenty i tym samym nie do końca świadomie wyraża zgodę na tymczasowy pobyt w klinice psychiatrycznej. Zostaje zmuszona do pozostania na terenie zakładu, bo w końcu podpisała sama zgodę i spotyka tam, jak Twierdzi, bo my do końca tego nie wiemy, swojego stalkera, który rzekomo udaje pracownika szpitala pielęgniarza. Co jest prawdą, co ma jakiem i jak się zakończy ewentualna konfrontacja dwójki bohaterów, tego już dowiemy się w trakcie sensu. No i może zazwyczaj zaczynamy od aktorów albo od fabułek, dzisiaj on zaproponował, żebyśmy zaczęli nietypowo od technikami. Mm -hmm. bo film został nakręcony jak wiemy smartfonem, tak? iPhone'em 7 tak? iPhone 7 Plus mm -hmm. 4K no i powiedz mi, czy dobrze się ogląda taki film nakręcony iPhone'em, jak to zmienia audio, bo on wygląda inaczej trochę, nie? Tak mi się wydawało to znaczy ja się zorientowałem dopiero później jak czytaliśmy jakieś szczegóły na temat tego filmu a może na napisach nawet w każdym razie do mnie nie dotarło, że ten film jest kręcony telefonem komórkowym, aczkolwiek sceny są bardzo statycznie zrobione i to później ma sens. Dopiero jak człowiek dostaje tę najważniejszą informację, czyli to, że wszystko zostało zrobione za pomocą telefonu komórkowego, generalnie film się prezentuje bardzo dobrze bo On się wyróżnia przez to. Mhm. Ja myślałem, że to po prostu był celowy zabieg w produkcji, mhm. nie przez to, czym to było kręcone, a jak. Bo w ogóle ten film powstał, został nakręcony iPhone'em, kręcony w prawdziwym szpitalu, on się nazywa Sammy Park Hospital w Pomonie, w stanie Nowy Jork. Mhm. się mieści, jest nakręcony, było w 10 dni. Mhm. I to, co się rzuca w oczy, to to, że mamy nienaturalne kadry, takie, gdyby to bardziej ściśnięte, kwadratowe, jakieś te, tak, no dziwnie to, to wygląda, mamy bardzo dużo zbliżeń, bardzo często po prostu postać w centrum kadru, jej twarz, najmująca różne emocje. Do tego też barwy są trochę wybrane. Widać, że sceneria jest prawdziwa, ale przez to nietypowe kadrowanie i to, te, te filtry jakieś. To, to wygląda trochę jak sceneria jakiegoś serialu amerykańskiego, nie można być komu, czy jakiejś takiej tlenoweli mam wrażenie, z dawnych lat właśnie z ubiegłego stulecia wręcz. Mam w ogóle te brązy, tak cały czas widzimy to drewno tam, wszystko jest jakieś takie wyblakłe trochę. No jak, jak dla mnie takie półowe kolory i właśnie statyczne kadry i to, że bohaterowie wciąż są w centrum, że tak powiem, ekranu, to wzmaga uczucie właśnie izolacji. Na mnie to zadziałało na przykład bardzo dobrze. Mnie się ten klimat tego filmu podobał e, wyjątkowo. Znaczy to pasuje absolutnie. No. Tak, to pasuje do Twin Peaks też w, no, w tym no. sumie. A, a to, że to wszystko się wydaje takie trochę wyblakłe i takie trochę z zeszłej epoki. To też jest taka drobna sugestia na temat tego, takie puszczenie oczka do widza, jak wygląda kondycja dzisiejszego, dzisiejszej służby zdrowia na dalekim, wielce rozwiniętym zachodzie. Czy tak o tym nie myślałem? że mówiąc, nie przyszło to do głowy. No, bo to samo jest, to samo jest u, u nas trochę też, jak jak się patrzy, widzi się nowoczesne biurowce, pełno szkła wszędzie, metalu, nietypowe konstrukcje, jakieś neony, a idziesz do szpitala i co widzisz? Stare posadzki, jeszcze takie wy, wylane wylane cementem, śliskie schody, metalowe poręcze, też jakieś takie z lat 70 jeszcze pokryte gumą, kauczukiem, dziwnymi różnymi rzeczami i ściany odrapane albo Ochlapane pożółką farbą. To jest, jest, trochę, jest trochę ten kontrast, i ten kontrast tam w tym filmie dobrze został uchwycony, właśnie. Bo wcześniej widzimy trochę świata zewnętrznego, na przykład, jak główna bohaterka jest w parku. To no rzeczywiście inaczej tak. wygląda. Jest tak, jest tak świeżo, jest jakoś tak spokojnie, jest tak optymistycznie, nie? a jak ona trochę do tego szpitala, że to Jest chłodna, tak. Jest tak. tak, tak. Tam Tak, ma tak. A jak trafia do tego szpitala, to nagle się robi wow. Ciężko. Ale ja naprawdę w ogóle jakoś o tym nie patrzyłem, od tej strony. Myślałem, że to po prostu miało dawać ten klimat. No i to rzeczywiście się udało. A jak teraz też myślę, nie wiem, nawet o szpitalu psychiatrycznym, że i o oddziale tym otwartym, i o oddziale zamkniętym. Tylko u nas właśnie nie ma tych, tych piernianych elementów, nie? Bo tutaj mamy tę zabudowę, rejestrację, recencji tak, tak tego centrum do wydawania leków, to wszystko jest takie w, w tym drewnie. Tak? A u nas w Łodzi to jest, to jest jakiś cement, beton, hmm. na biało chyba, czy na jakieś tam takie jakieś jasne barwy, zielenie, żółcie, etc. No, to ma sens. Hmm. <laughs> w każdym razie rzeczywiście to, jak film wygląda, robi klimat. I czuć no, właśnie to wybranie, tak? to, to, to, to, to, że wszystko jest wyblakłe, no to ten świat taki jest, ten, mm -hmm. ten świat tego szpitala, ale co jest istotne to to, że to jest szpital, też prywatna pracówka tutaj, to utrzymuje się z tych pacjentów, którzy... Nie, to jest z ubezpieczenia, czyli to nie musi pomożeć w szkole. Znaczy to jest tak, że to jest szpital publiczny, ale tam trochę inaczej to działa, bo tam się zarabia na pacjentach, którzy mają ubezpieczenie, nie? bo bezpłatna opieka zdrowotna też jest, tylko że właściwie ci nic nie przysługuje, nie? a głównie się doi ludzi, ma, którzy mają ubezpieczenie. I tam średnie, są jakieś takie średnie różne wyliczenia, bo ja też po tym, jak obejrzeliśmy ten film, trochę, trochę się zainteresowałem tą służbą zdrowia w Stanach Zjednoczonych, bo tam były różne pomysły na... No na ugryzienie tego. Główny problem polega na tym, że tak, wykupuje się ubezpieczenie, średnia, to jest ubezpieczenie na około 10 tysięcy dolarów i ono nie pokrywa niczego, tak właściwie, bo szpitale, które potrzebują pieniędzy na to, żeby kupować leki, zmieniać sprzęt, e płacić pracownikom, zatrudniać więcej pracowników, nie mają pieniędzy z państwa na to, więc muszą żyłować ludzi z ubezpieczenia. I tak na przykład za jedno badanie można zapłacić 4,5 tysiąca, czyli to już jest pół ubezpieczenia, jakie się ma. Tygodniowy, wiem, wiem, że tygodniowy pobyt w szpitalu, taki bez jakichś większych badań, tylko po prostu na obserwacji normalnie, z wyżywieniem to już strzera całe to ubezpieczenie, jakie ci przysługuje w pakiecie. Okej, okay, no nie mam pojęcia o tych realiach, ale właśnie film z jednej strony ma tę intrygę główną. Tak? Mm -hmm. Skupiamy się na dwójce bohaterów, czyli na swoje Valentini i na Davidzie skrajnie. Co ciekawe, w Valentini wciela się Claire Fox. Ona teraz wykonała mm -hmm. właśnie jakoś, bo grała Elżbieta II w serię DKO, czyli główną rolę w serialu i przez to jakoś tam się stała rozpoznawana, chociaż że inaczej wygląda w serialu, ja w ogóle nie skojarzyłem, że to jest ta sama autorka, ale David Stein, czyli ten nasz potencjalny stalker, nasz pielęgniarz, to w rzeczywistości Joshua Leonard. I Joshua Leonard to jest imię i nazwisko bohatera mm. i aktora mm. z The Witch Project. Mm -hmm. I to jest ten sam koleś, bo byłem przekonany, że to jest przypadek po prostu, czy coś. Mm. A to się okazało, że to jest, to jest nasz Josh. Zmienił się Project. trochę, ale to wciąż tak. mm. Ale tak. Świetna w ogóle taka ciekawostka też dla fanów właśnie Grozy. I z jednej strony ta główna skupia się na tej dwójce bohaterów. Mm. Tak? Czyli zastanawiamy się kim jest David. Tak? Czy on jest tam pracownikiem po prostu, czy on jest naprawdę tym stalkerem, czy jeżeli jest stalkerem, to czego chce od naszej bohaterki, tak? czy nie wiem, chce ją zabić, czy wyciągnąć stamtąd, czy co. Mm -hmm. Ale mamy też tam integrę poboczną skupioną na nielegalnych praktykach stosowanych przez no właśnie kierownictwo klinik psychiatrycznych. Tutaj w dużej mierze być może też jakichś tam innych instytucji medycznych. Chodzi o to, że pacjenci, tacy jak nasza Pani Valentini, którzy przyznają mm. się na przykład do myśli samobójczych, czy czegokolwiek innego, co może być uznane za objaw tego, że jest się zagrożeniem dla siebie lub otoczenia, mm. że tacy pacjenci są poddawani manipulacji, bo ostatecznie zgodzili się na leczenie, zgodzili się na pobyt w placówce medycznej, wówczas leczenie, tak jak możliwość, mm. będzie opłacane z ubezpieczenia, dzięki czemu klinika zarabia, mm czy to zajada na zasadzie przenosi pieniądze, czy po prostu tak. utrzymuje się, żeby, się nie, tak. żeby nie popaść w bankructwo. No a pacjent po tygodniowym pobycie po prostu odzyskuje wolność i niby nic musi się nie złego nie stało, ale właśnie jak wiemy tutaj w przypadku naszej pani Valentini no to niekoniecznie tak wygląda. Więc nie wiem, na którym się najpierw skupimy. Na bohaterce, Uchwa. czy trochę na tej mm. takiej krytyce, znaczy krytykam to też jest trochę przerysowany ten świat tutaj, nie więc to też... Na pocieszenie można dodać, że opieka psychiatryczna w Polsce jest na przykład tylko płatna, więc <laughs> taka sytuacja w Polsce by się nie zdarzyła, ale czy może się zdarzyć w Stanach Zjednoczonych faktycznie coś takiego? No teraz pytanie, czy to było absolutne ekstremum? Czyli po prostu ktoś do nieskończoności napompował jakiś wątek, który powiedzmy znalazł się kiedyś w jakimś brukowcu. tak? Podejrzewam, że jedna, albo dwie, albo nawet trzy osoby na, stan na całe Stany mogły się zdarzyć takie, które... Mm, które po prostu trafiły do, do szpitala psychiatrycznego. i może nawet są o, tak też myślałem o tym, na ile to jest realistyczne. Bo mm -hmm. jeśli to z tym nowym zamiarem z sali Podcastu, bo on stwierdził, że cała fabuła jest tutaj e, absolutnie niewiarygodna, absurdalna i tak dalej. I rzeczywiście cały ten wątek pielęgniarza. To nie zrobimy mieszyty. I to, co się dzieje w drugiej połowie filmu to, tak to, że, to, no, to są rzeczy, które powinny wypłynąć po prostu bardzo szybko. No, nie wiem, no, pacjent na przykład znika ze szpitala. Mm. No, rozumiem, że ktoś może podpisać, że się wypisał, no, ale jednak jakieś dowody by na to chyba były. Tak, no, myślę, że tutaj to wszystko było trochę naciągane, ale samo to, że ktoś traga tak na, na leczenie, to, to, to trochę jest może przerysowane, ale jednak wyobrażam sobie, że ktoś mógłby nie zrozumieć chociażby tego, co jest w papierach zwyczajnie. Nawet nie tyle, że nie przeczytał, podpisał i nie wie, że idzie do szpitala na dłuższy okres. Na przykład moi rodzice, jestem przekonany, że jakby dostaje coś takiego do podpisania, hmm. to oni by, znaczy może by zaczęli czytać, wymienili by go w pewnie pierwszym paragrafie, i gdyby podpisali. Hmm wszystko mogli podpisać. No. zgodzić się na wszystko, na oddanie właśnie rzeczy, na nie wiem, miesięczną choćby terapię czy coś, a dopiero po fakcie by się właśnie obudzili zębą w za zawsze. Proszę. To jest właśnie najbardziej przerażający. Jako osoba, która w ostatnim czasie dużo pracuje przy podpisywaniu umów, to muszę powiedzieć, że 99% ludzi niczego nie czyta. Wierzy na słowo albo podpisuje wszystko co się im podsunie więc no, to jest właśnie jedna z tych kwestii na które prawdopodobnie scenarzysta czy reżyser chcieli zwrócić trochę uwagę bo my robimy wiele rzeczy w oparciu o to co mówią nam inni ludzie tak, a nie co je, nie o to co jest stanem faktycznym jak dostajemy dokumenty to skupiamy się tylko na tym, co usłyszeliśmy i najczęściej jest tak, że w pierwszych kilku sekundach po otrzymaniu tego papieru, zamiast go chociaż przejrzeć, sprawdzić, czy wszystko się zgadza, to umieszczamy podpis. I to stale. nawet często jest tak, bo też, nie wiem, nawet w jakiś taki głupotak. często hmm. tych podpisów trzeba, nie wiem, ptać 3, 4, pięć, tak, 8. Tak. i to jest często tak, że... Pracownicy obsługi tam nawet krzyżykiem zaznaczają, że nawet nie trzeba podpisać. W a, jestem, jest tak. podpis, tylko tu, tutaj, tutaj, tym tu, krzyżykiem, tutaj no. no I to i tak się leci bezmyślnie. A co do właśnie tego zaufania, otóż mojej mamie. Mm. E, no, no. no. Teraz wiecie, że jestem tego w tym mm. podcaście, ale zadzwonili z telekomunikacji nową, a powiedzieli, przedstawia się na zasadzie: nową telekomunikacja polska SA. Mm -hmm. No i mała z telekomunikacja Polska NSA, no i że niby lepsza oferta, potem podesłali papiery papiery kurierem, tak ona to podpisała, oczywiście było logo prawda, mm -hmm. na górze, no ale nie patrzyła, tak dostała dokumenty, obiecali jej nie wiadomo co, okazało się, że obiecali jej zupełnie inne rzeczy, jak się to miało do umowy, to, to właśnie była inna firma, jeszcze, no, z telekomunikacją, jeśli potem były dziwe problemy, bo to nas musieli jakby wypowiedzieć nam umowę, tutaj ta mm. mała się przyjęła. Ja się o tym dowiedziałem za późno, już nie można było mm. tym, aby po prostu wypowiedzieć bez kary. Ten, kara umowna to był jakiś kosmos oczywiście, no oczywiście nas straszyli prawnikami i w końcu musiałem zapłacić jakąś kwotę. Nie jakąś, jakąś nie wiadomo jak wielką, ale no po prostu nie, znaczy okay, może jakoś na drodze sądowej by się dało z tego wyjść, no ale też kto ma potem czas, siłę i pieniądze, żeby jeździć po sądach i się z wielką spółką Dokładnie. w całej Polsce, oszukuje tysiące osób i jakoś nikt jej nie może powstrzymać, walczyć. kimś takim. Więc po tym kodem to jest trochę no, creepy. I... Właśnie, bo to nie jest tak, że ten film... Y... Zagłębia się w to mocno. Bo ta krytyka tych właśnie ubezpieczeń, mm -hmm. prywatnych, czy znaczy prywatnych państwowych, pracowników medycznych, ich korporacyjnej specyfiki jest troszkę tak na powierzchni, nie? To, że mm -hmm. właśnie w tle, że to gdzieś jest, ale niekoniecznie widoczne. Chociaż troszkę to, że te szpitale to są korporacje, to to widać, bo mamy przecież chociażby tę babkę. Z administracji, ja tak? Z administracji, z tym swoim, no, z tym korposzczujem, z takim korpowym kotem, jak tam, ona się wypowiada, tak jakby była, jakby hasełka, jak ona się powtarzała, tak, się chcą jak najlepiej, pitu, pitu, no, ale też jest irytująca, ona tam nie odgrywa większej roli, ale zapada w pamięć. No tak. Jakby tak, symbol tego właśnie um, tego systemu, tak, tego Matwisa Szpitalnego. No właśnie, no i mamy ten wątek Starkega i tego, w ogóle jak sobie ta nasza kobieta jadzi w ten szpitalu. no jak mi się to podobało, angażowało Cię, no, czy nudziło, męczyło, śmieszyło, czy przerażało? Ja powiem tak, w ogóle ten film, jak to się mówi po angielsku, tłumacząc na polski,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 absolutnie absolutnie w moim stylu historia i to by się mogło przydarzyć mnie. Natomiast jeżeli chodzi o, o same przeżycia głównej bohaterki w stosunku do prześladowcy to ja mimo wszystko miałem nadzieję że to jednak będzie jej wyobraźnia bo A, to, tak, jest... albo że to będzie jej wyobraźnia, albo że to będzie niedopowiedziane. Nie? Bo później film się potoczył w zupełnie innym kierunku i już tak trochę mniej zaczęło mi zależeć. Hmm. Znaczy, ogólnie ten film w pewnym momencie, bo na samym początku, początek jest mocny, bo my totalnie nie wiemy, mm -hmm. jak to się mm -hmm. potoczy czy to będzie taki jak po. Nasza bohaterka jest po prostu niewiarygodnym narratorem i to, co widzimy z jej oczu, bo też czasem ten iPhone tak kręci, jakby to był widok z oczu bohaterki. To mm -hmm. Właśnie z boku, tak jakby ktoś mm -hmm. patrzył po prostu tak. na świat. Tak. No i podejrzewamy, że może tak to będzie wyglądać potem, że może to wszystko to są jej, jej z widy, e, że może ona sama sobie też to uświadomi, tak? może tam być jakiś wątek paranormalny, bo ten film jest reklamowany jako horror, ale To jest bardziej właśnie thriller no, psychologiczny. Mm -hmm. I w pewnym momencie już yy, kończy się ta zabawa. Tak? Po prostu dostajemy yy, no, taki typowy chwilę z tą konfrontacją. I wówczas, yy, może jeszcze trochę do aktorki mm -hmm. zapytajmy, czy do tej postaci. Mm -hmm. Ona może być problematyczna dla niektórych widzów, bo ona się zachowuje jak zwierzę w tak? Mm -hmm. które w we wnęk i się strasznie w tej sytuacji, ale przy tym jest troszkę też jak takie dziecko. Ona tak reaguje no, może się historycznie trochę, ale czasami też trochę dziwacznie, bo... to agresywnie. Hmm. Z jednej strony y, dużo tych reakcji, tych reakcji da się zrozumieć, no bo jest postawiona tylko pod ścianą. Z drugiej strony my wiemy, że ona powinna się zamknąć, dopóki się dzieje jakaś krzywa, to próbować to wszystko po cichu załatwić, tak właśnie skontaktować się z matką, z kimś na zewnątrz, jakoś w ten sposób, bo ona trochę sama na siebie sprawia za kłopoty nie bo jednak. No ym... ja wiem o co chodzi, tylko zapominamy chyba też w tym wszystkim, że mimo tego, co się dzieje, ona nadal potrzebuje pomocy a nikt jej tej pomocy psychiatrycznej czy psychologicznej tak naprawdę nie udziela w trakcie tego pobytu, więc tu się nakładają tak jakby dwie sfery. Te, to zamknięcie w potrzasku to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że ona jest faktycznie troszeczkę no jakby to powiedzieć psychicznie niedowartościowana, upośledzona. Ona tak, no, tak, ona ma nieprzytrawioną, tak, frawnę. Tak, I fakt, tak. że ona tak się boi tego, że spotka w Kaja, tak. ale nie ma żadnych znajomych, przyjaciół, rodziny, w firmie nie utrzymać żadnych Tam. pierwszych kontaktów. Tak. Jest psychicznie poddołowana, więc moim zdaniem zachowuje się nawet całkiem autentycznie, no bo ona jest tak, fu, tak jak powiedziałeś, tak trochę jak dziecko, marudna, tak nie, nie do końca nie do końca się zachowuje racjonalnie i jak dla mnie, to, to tutaj pasuje bardzo dobrze do, do tego kontekstu. Ale to zależy mocno od poziomu empatii, bo jeżeli ty zrozumiesz ten postać od początku, no. To, to by to nie przeszkadzało, Na przykład Adrian się rzucał strasznie, że w ogóle nie, że to bez sensu. Ja po sam się mi to w ogóle nie przeszkadzało. i dłużej o tym rozmyślałem, tym bardziej wychodziłem do tego, że rzeczywiście, znaczy, miałem takie momenty, że to by mnie irytowała. To, to też nawet mówiłeś, tak, że Boże, nie rób tego kobieta, także, że no tak. Boże nie mhm. cię nigdy nie nigdy, no nie? to rzeczywiście, ona gubi całkowicie racjonalność, reaguje emocjonalnie, daje się łatwo wyprowadzić z, mhm. z równowagi. Nie tylko z drugiej strony, też łatwo sobie komentować, jak my siedzimy bezpiecznie, w miejscu nie bierzemy a tam mamy kobietę, która z dnia na dzień została objęta hmm. w psychiatryku, niby tylko na tydzień czy coś, no ale ona nie wie, jak to działa, tak jest, zestresowana, przyszła po pomoc, a dostała no, to, co dostała. Hmm. Tylko, że żeby nie było, że tak schudzimy, przynajmniej z mojej strony, to potem, jak już dochodzi do konfrontacji, ona jest strasznie długa. Mamy tam takie długie sekwencje i to z jednej strony, znaczy to pewnie było cenowe, bo to rzeczywiście męczy w sensie czuć to umęczenie postaci, bo mnie też to męczyło po prostu, gdy na to wszystko patrzyłem. Nie nudziło nie czy coś, ale tak sobie myślałem, Boże, już dajcie spokój, nie wiem, niech ktoś zginie, czy co, niech tam wpadnie policja, FBI, cokolwiek, niech się stanie, bo ta Konfrontacja trwa i trwa i trwa i potem mamy sceny w takiej izolacji gdzieś tam w podziemiach tak. tego szpitala i to też jest tak długa sekwencja i potem wychodzimy z tego szpitala i znowu mamy taką mhm. dość długą sekwencję i no jeżeli ktoś właśnie empatyzuje, to mhm. po prostu będzie czuł tę jeżeli nie, to ja myślę, że totalnie go to może wybić, że totalnie stwierdzi Boże, co za nadzieja w tym momencie, zwłaszcza, że te wątki są naciągane, bo to, co robi tutaj nasz David, to by się nie wydarzyło w świecie, ale że mogłoby się tak. wydarzyć, ale to by wyszło na jaw bardzo szybko. Tak jak wcześniej zaznaczyłem, ten film dla mnie byłby bardzo dobry, gdyby ta postać prześladowcy rzekomego no, była taka niedookreślona do końca. Gdybyśmy nie wiedzieli, czy, czy to jest faktycznie ten koleś, który prześladował głową bohaterkę wcześniej, czy zwykły pielęgniarz i tylko byśmy mieli jakieś takie sugestie puszczane, bo tam na początku to było robione bardzo dobrze, nie? Że tam niby proszki były pomylone, że coś, że tego i, i ten sposób, w jaki on się do niej odnosił. On był taki strasznie spokojny, taki uprzejmy, taki miły i tak wrzucał takie teksty typu martwię się o ciebie albo dzisiaj wyglądasz lepiej, nie? To było tak to było tak. Mnie to, mnie to zryło czaszkę mocno. Natomiast później, jak już się okazało po prostu, że, że to jest faktycznie ten prześladowca, to już się zrobiło tak trochę mdło. I to już tak do końca... Już do końca mieliśmy tam, tylko te, to, to ja nie piłeś w tej konfrontacji. No chociaż ona też miała takie momenty zwyżkowe, bo na przykład gdy inna pacjentka się pojawiła w tym trójkącie, to to było no... Okropne, znaczenie przerażająca, tak autentycznie taka bardzo mocna, nieprzyjemna też wysoce scena skilera. Więc tam się działy jeszcze też w kreście cudzysłów, bo to jest strasznie założył mi ciekawe rzeczy. I ja też ci powiedziałem po że troszkę mi się ten film kojarzył z klipem, bo nasz psychol. Jest typowym wariatem, tak? człowiekiem, który ma swoją wizję świata, wizję świata mocno zaburzoną, bardzo odległą rzeczywistością. Po prostu wierzy w coś i chce, chce to mm. widzieć, ale tego nie ma tam, gdzie on to widzi i oczywiście no, sobie z tego nie zdaje sprawy. I to jest najbardziej przerażające, bo to jest taka postać trochę, ale zarazem no, nie da się z nią sympatyzować, bo jest yy, no, okropnym człowiekiem zwyczajnie. No, coś w tym jest. Tak jak, e, tak jak powiedziałeś, Kripa jeszcze dało się lubić. Nie? Natomiast ja... Chociaż też dało się to lubić, bo u niego... E, to. Znaczy ja teraz też używam ten z psychologii, a trochę tak na chłopski rozum, ale gdyby ta jego Psychoza, i ten mm -hmm. kolery, kolery? Mm, Choleryczność, może. Nie. To przeważało nad tą psychozą, nad tą socją. Mm -hmm. Dlatego dało się go lubić, bo momentami był spokojny zwyczajnie, a w tej całej swojej w ogóle postaci był. E... miał jakieś fascynujące tak, a tym się. był fascynujący. i on miał jakiś cel do osiągnięcia. Miał motywację. Natomiast no, nie do końca. To jest, to jest tak, że on po prostu zafiksował się na, tak, na na, jednej rzeczy i za wszelką cenę nie chce odpuścić. Ale jest przykry tym jest. Jest przykry, jest odpychający i no jakby to ująć no. No, nie polubiłem no, ja też, też no, jako bohatera może tak powinno być właśnie może on takie emocje właśnie powinien wzbudzać bo trochę mnie martwi jak, jak odczuwam sympatię do psycholi w, firmach, w filmach to jest dosyć, no, dosyć niepokojące nie. Ciężko że jest. No, ok, główna bohaterka, jakby się się empatyzujemy, trochę z jej matką może, ale z większością postaci już niekoniecznie. Tak samo. Przecież cała ta wierszka usługi szpitali nie z tak, to są się ludzie, ale ta nasza wiem, pielęgniarka oddziałowa to nie jest, nie wiem, siostra ja czystą nad kurczem gniazdem, ona niby po prostu wykonuje swoją pracę, ale nie pomaga to z empatią. te sceny na recepcji. Tam policjanci przyjeżdżają i <śmiech> Jeff i kolega Jeffa, czy jak tam tak. powali. No to niby się z tego śmiejemy, ale to nie jest tak, że my lubimy tych ludzi. Czujesz, nie wiem, ci ci też wykonują swoją robotę. Tak? No, babka podpisała zgodę, teraz A. nawet dzwoni, mówi, mm -hmm. że nie. No ale jest wyraźnie podpis, wszystko jest legalnie, to mm -hmm. co ma zrobić? Tak? Krzywne jej się nie stała. właśnie no, może to wariatka, która nagle chce uciec, bo i coś odbiło. No niby nie zrobili nic złego, ale trudno to jest z kimkolwiek z Ten świat jest raczej nieprzyjemny. No i postanę też te nieprzyjemne uczucia, które się utrzymują. Tak. Długo się włos jeży na głowie po, po obejrzeniu tego filmu. Nie zna, zwłaszcza w moim przypadku, bo tak jak mówię, to tak jak skrojone podobnie No i polecasz ogólnie? Ja tak, polecam. Polecam, natomiast na, na, drugą, na drugą część od połowy filmu można tak trochę popatrzeć z przymrużeniem oka. No, trzeba się nastawić, że druga połowa filmu. Nie jest tak dobra jak pierwsza. Po prostu. Tak, bo troszkę bardziej się dłuży, bo są bardzo długie sekwencje, troszkę męczy bardziej tak psychicznie tyla, ale niekoniecznie w taki sposób, który nie wiem, ja lubię tym filmem Ja ogólnie też polecam, ale jestem w stanie zrozumieć, że właśnie niektórym osobom ogólnie cały ten scenariusz nie podejdzie, jeżeli się nie zżyją z bohaterką szybko, to że to będzie dla nich ciężki za nas. No, to dobrze dla tych osób, bo to oznacza, że nigdy nie miały problemów psychicznych i generalnie są pewne swojego zdrowia psychicznego, więc jak najlepiej dla nich, no, w związku z tym. Gorzej dla nas, tak? Gorzej dla nas, no. Bo faktycznie to powinien być absurd. Absolutny absurd. To, co się dzieje w tym filmie i taka sytuacja się nie powinna wydarzyć w normalnym świecie. W takim świecie, w którym ludzie chcą żyć. No, dobrze, słuchaj. Zbliża się parę odwiedzi. Nie wiem, czas nie, tak. odwiedzi załatka, to jak to zwieździ to O. To co to. Dzięki serdecznie do rozmowę. Dzięki. A Wam kochani, tradycyjnie już życzymy, żeby Wam leków nie pomógł. klimatycznego weekendu udanego tygodnia. I do usłyszenia. następnym, następnym, nawiedzonym, podcaście.